Witam Państwa w 14 odcinku podcastu Gierkowcy. Ja nazywam się Hubert Bejda, a ze mną w wirtualnym studiu są so. Piotrek Zaborowski, Diana Wąbel, Dominik Kowalski. Mam niściki jakieś? Panowie? Nie ma nic, nie ma nic Hubercie. Dobrze, no to może pogadam sobie o giereczce, o We Happy Few, która wyszła kilka dni temu. Wyszła na Xboxa One i PC i wyszedł tylko preview. Znaczy sama gra jest w ogóle w early preview, znaczy early access na Steamie i, i w preview na Xboxie. I z góry trzeba zaznaczyć jedną rzecz. Preview na Xboxie pozwala w nią grać wersję demo, czyli to taką za darmo. Early access na Steamie, musicie zapłacić i wtedy macie do niej dostęp. Simple. Dokładnie. Ja się straszliwie zajadałam po tej ledach, które były um, udostępnione przez znajomych ale tak straszliwie, Boże, jak mi się ona estetycznie podoba. I napisałam od, na, tym, na Twitterze i Kulden zrobił coś, co opisałam jako zabranie dziecku loda i ciśnięcie nim chodnik że w ogóle, czy ty wiesz, co to za gra? Czy ty wiesz, o co w niej chodzi? Jaki jest gameplay? I tak naprawdę począłem się, jak ten dzieciaczek, którym odebrano loda, na którego czekał cały dzień. I tak, i było mi tak smutno. I faktycznie, ja wiem, że to jest Italy Assess i, i, i to jest wszystko jeszcze niedopracowane, niedorobione i w ogóle, ale naprawdę. Dziękuję Kuldanowi za opiekę i powstrzymanie mnie przed wydaniem pieniędzy. Ale nie wiem, teraz już sama ja, ja czy do czuję wobec tej gry. Naprawdę. Ja pamiętam, jak się zajarałem na E3. O Boże, Bioshock, to jest Bioshock. We happy few. Kuli Ale to tak. wygląda jak Infinite, nie pamiętam, jak się wymawia to prawidłowo. Infinite, tak. tak infinit. infinite. Bioshock Infinite. Tadra to w ogóle jest, bo my z Hubertą odraliśmy sobie tą wersję Preview Night z boksie. Prawda jest taka, że Tadra to jest połączenie kilku gier w sobie, bo to jest taki Bioshock Infinite połączony z takim, którymkolwiek tak naprawdę survival horrorem, bo jest mechanika tworzenia, trafting i tak dalej. I jeszcze do tego jest jeszcze jedna gra. Tylko teraz zapomniałem tytuł. Wiesz, co mi się to skojarzyło jeszcze z tą grą z cieniami? Ona się nazywa, kurde, od tego samego dewelopera. Kontrast. tak, Contrast, ja dokładnie. Od strony graficznej widać gdy, że to jest jedno studio, że to jest jeden deweloper. Mhm, dokładnie. Więc ta to jest połączenie tych trzech, trzech, trzech rzeczy i jest ogólnie fajna. Znaczy, ja sobie podrantę te tam 45 minut, tyle trwa cał, de, cała demówka i nie zrobiłem praktycznie nic, żadnego questu. Tak i, i bardzo dobrze. Wiesz co, ja w to nie grałem tak długo. Ja tylko przeszedłem całe wejście, całe intro i wylądowałem w pierwszej miejscówce i to było wszystko, co zrobiłem i włączyłem tą grę bo nie chcę sobie psuć zabawy na pełną wersję. Po cholery teraz mam grać w single player, który, który jest tak naprawdę wersją niedopracowaną, wersją preview. Mm -hmm. No ja chciałem podrać, chciałem zobaczyć... To, to, ten początek intro to jest tam nic. Jak wychodzisz z tej miejscówki, to wtedy zaczyna... widzisz, co tam dokładnie będzie się robić. jak Ta gra jest złożona. Nie chciałem sobie właśnie psuć historii, dlatego postów nie wykonywałem, ale zacząłem bawić się mechanikami jak wygląda crafting, jak wygląda zbieractwo, jak wygląda walka, takie proste rzeczy, nie? Wszystko super, tylko drama jest alfą i ma masę bugów takich naprawdę poważnych. Masę bugów. bugów, długo się wczytuje, masakra jest na Xboxie. O, tak. Wczytywanie się, to jest taki Wiedźmin tak. jeden, nie? Książki możecie sobie poczytać w tak zwanym międzyczasie. E, ta, możesz pójść, zrobić herbatę, wrócić jeszcze ci się będzie wczytywać z kontrastem miałem taki problem, że tam były bugi, nawet może to była wersja finalna, więc z kontrastem miałam ten problem, że no, mi się przecinało. Bo ja ogrywałem to... też na, na pc na Steamie i było wszystko okej. Okay. Nie Ale wiem. Ale może ogrywaliśmy w innym czasie, bo ja długo po premierze to ogrywałem. Znaczy ja ogrywałem to, bo to było niedawno w bandlu, może ja gdzieś tam, nie wiem, specyficznie po ścianach skaczę, że mi się to przyłokuje, no, nie jestem jakoś dobra w zręcznościówki specjalnie. Wyłapuje bagi. Tak. Jak y kłas gliczy, szuka takie ten, przyciągam bagi, nie? Ale <laughs> chciałam powiedzieć, że, się do do We Happy Few, ja jestem w ogóle straszną fanką antyutopii wszelakich. Książki, gry i w ogóle, ja jestem dalej względnie zajadana. Zobaczymy, co będzie, jak wyjdzie pełna wersja, ta skończona, kompletna, dopracowana. Mam nadzieję, że będzie dopracowana. A powiedzcie, czy w ogóle nie jesteście już zmęczeni tymi wszystkimi ile akcesami? Chcecie to dalej mieć? A, wiesz co, ta wersja ja pamiętam tak. Wersja Xboxowa jest super, bo masz demówki. I to jest super rozwiązanie. Ile really Akcesy są spoko, ale tylko na multiplayer. Żeby przetestować jak działa tryb sieciowy, żeby zobaczyć, czy się gra spodoba i kupić pełną wersję ze wszystkimi mapami. Ile really akcesy w grach single player są całkowicie bez sensu. Bo i tak i tak będziesz musiał tą grę grać drugi raz. Jeśli już wyjdzie w pełnej wersji. To zależy. Przy takiej gry jak We Happy Future, no wielu gierkach, które mają wielkie otwarte światy, moim zdaniem to się sprawdzi, bo ten Early Access, o! Przypomnę, grałeś w The Long Dark? No, Nie, nie grałem. A ty Dominik? Ja grałem, ja grałem. Ja umarłem tam, o, no, oczywiście. Grałeś w wersję preview, w wersję demo? Najpierw, czy nie? No, tak. Czy od razu kupiłeś? Nie, nie, nie. Nie kupiłem jeszcze, bo nie ma tam Story no właśnie. jeszcze. To właśnie pokazuje, że takie gry mają sens. To nie jest multi, to jest survival i on jest single playerowy I pozwala to, jakby sprawdzić drę, sprawdzić jej mechanikę, jak ona działa. Czy mi się w ogóle podoba, tak? W sposób, w jaki się tutaj, tutaj dra i dopiero wydać pieniądze. No tak, bo oni tam zaimplementowali po prostu taki tryb sandboxowy. Tak. jest. Tam będzie wersja Takie... z historią, ale to nie ma żadnego znaczenia. Równie dobrze, u Happy film możesz oleć questy, nie robić żadnej historii i zacząć łazić po mieście, tak jak to ja to zrobiłem w nie zależy tego jak zależy po prostu jak to ktoś do takich e, tytułów podchodzi. Ale wciąż, Wiadomo, wciąż nie ta wersja jest dużo lepsza niż ta na Steamie, gdzie najpierw musisz zapłacić klasę, a później się martw, martw człowieku i leć do Bena jak ci się nie spodoba, nie? Mhm. Ja jestem taka żyła w kwestii G, że ja prędzej poczekałam aż gra będzie w bandlu, niż kupię wczesny dostęp. Więc... No nie dziwię się. Znaczy, no wiesz, Diana, no każdy ma trochę inne fundusze na te swoje giereczki, tak? Ja, ja też bardzo no mało gier kupuję. Poza tym chcę trochę ograć tego, co mam w końcu. Zwłaszcza, że teraz jest troszeczkę taki czas oczekiwania na premiery, te grube, o których już tam wspominaliśmy nie raz No i w tej chwili jest idealny czas, żeby dotknąć starszych Chociaż ten Insight chcę zobaczyć na pewno. No odraj, odraj Insight. Ja się mogę pochwalić, no. że... Znowu przycoboliłem i kupiłem Profesora Lightona and Miracle Mask za 25 zł. Dobra gra na 3DS-a. Polecam. Znaczy, jeśli jeszcze wrócimy na chwilę do Happy Few'u, ja mam tak, miałem takie wrażenie, że Xbox się bardziej grzeje niż przy wiedźbinie. Nie wiem, czy to jest kwe, kwestia tak. tego, że twórcy posmarowali Microsoftowi, żeby tam trochę więcej rdzeni udostępnił, czy... Czy nie, ten teraz nie jest optymalizowana no tak, ale przez twórcy Wiedźmina też mogli troszkę więcej mocy wziąć, tak jakby mogli. Ja przypominam, że jak Wiedźmin 3 powstawał, to w, jeszcze w tamtym momencie jeden rdzeń był zablokowany. A, no w tak, rapie. tak, tak. Dobra, to nie było tematu. Po prostu zarobiście się grzało, to wszystko i myślałem, że mi konsola wybuchnie. Ale to jest, ale pamiętaj, to jest alfa więc to też trochę inaczej wygląda przy Wiedźminie, które, które masz finalnie. Alfa to jest totalnie inny build, on ma prawo robić z twojej konsoli, żeby tak powiedzieć, ładnie patelnie. albo piekarnie, albo coś takiego, to rozumiem, bo że po prostu do, jest to alfa. Rozumiem, że do tego, do tego preview dołożona jest nowa funkcja Xboxa, że można sobie jajka sobie zrobić na przykład. No na przykład. Straszna optymalizacja z tego co słyszę jest i to wczytywanie, no, i to jest, wczytywanie. Jest, Ale to jest grubie, to, tak? to jest alfa. Oni to z góry zaznaczają, w ogóle e, najśmieszniejsze jest to, jak się odpala i pojawia się komunikat, że to jest wersja preview i, w ogóle, i właściwie ta drę jest w 50% ukończona dopiero, więc nawet kupisz sobie w tej chwili i ją, to będziemy miała tylko 50% przerobione. Znaczy, no tak, ale wiesz po co są te wszystkie ili akces? Po to, żeby twórcy mieli więcej pieniążków. To Ta, jest no to znaczy, ale Oni z tych pieniędzy finansują wiesz, do Wiesz co, wynopim, ja jestem tak? bardzo tak. zaskoczony, bo na Kickstarterze oni też przecież byli i, i zbierali pieniądze. Tak, no i happy few było, była Tak, dworza. Hubert, ale pamiętaj, że rozmawialiśmy kiedyś o tych crowdfundingach. Naprawdę każda suma pieniędzy do wydania. No tak, każda. tak. Na <głos> Myślę, że myślę, że to, że zebrali nawet, powiem wam, z tym plaszówką, co kiedyś mówiłem, zamki Króla Ludwika, to też oni robili dwie kampanie, tylko jedną zrobili dla wersji polskojęzycznej i wydawałoby się, że już ogarnęli temat, tak? Że już mają forsę. Nie, nie, nie. Zrobili kampanię na kickstarterze dla wersji anglojęzycznej i też zebrali kasę ja, ja i wydali. Ja powiem jeszcze lepszą rzecz. już firmę Pebble? To może było odwrotnie, najpierw angielska, potem polska. Kojarzysz firmę Pebble mhm. od zegarków? Oczywiście. Wydali Pebla, najpierw zbierali kasę na niego. A potem, dwa lata później, znowu zaczęli kampanię Kickstarterową, chociaż byli już większą, upoważniejszą firmą na Pebla 2 i na Pebble Time 2. Znaczy, to było już szeroko dyskutowane. Dlaczego, dlaczego nie po prostu nie, nie, nie produkują z normalnych swoich zarobionych pieniędzy, tylko znowu biorą od. Wiesz co? od fanów, tak? Może to, to jest darmowe reklama bardzo... dla nich też. Jest. Jest. Znaczy w ogóle dobra, ty mało w topik wyszedł a Ja lubię o tym rozmawiać, więc powiem jeszcze jedno zdanie, bo dwa. Że z crowdfundingiem to jest tak, że to jest bańka, która pęknie. I już, to już nasyciło i mnie dziwi, że w ogóle jeszcze ludzie rzucają kasę monitor, bo było tyle nieudanych projektów. Ja tu z rozpiski wyrzuciłem tą gierkę, o której chciałem mówić jedną, ale na kolejny odcinek sobie zostawię i mogę zatizować, to będzie Pro Pinball Time Shock Ultra. Bo to, bo to jest typowy przykład złego crowdfundingu, to tak na marginesie. Dobra, ktoś chce coś jeszcze dodać o We Happy Few? Szczerze mówiąc, ja powiem tak. Kupię to, jak wyjdzie, bo mi się bardzo spodobało. Jedyne, czego się boję w tej grze przez ten crafting i to, że podrałem 40 minut i nie zrobiłem nic, boję się, że tej gry nie skończę. Ja zobaczę decyzję, a później podejmę decyzję, czy kupuję, czy poczekam na bandla. No mi się strasznie setting podoba i na pewno ją kupię, nawet jeśli mi się nie spodoba cała rozgrywka. No ja jak pobiorę demko, to zagram, bo niestety czekała na mnie aktualizacja systemu i gra, która miała się pobrać w tle, wcale się nie pobrała, o więc... boże, te aktualizacje są muszę straszne. Naciśczyły. Można chwilę o tym powiedzieć, że y, jak ktoś jest w preview na Xboxie, to przechodzi ciężkie chwile, bo codziennie ma aktualizację po 400-500 mega, która się ściąga bardzo I długo. czasami coś nie działa. Tak czasami coś nie działa, ja się natrafiłem na genialnego bada, nie działa mi odtwarzanie Blu-Ray'ów i musiałem wywalić aplikację i się okazuje, że uwaga, uwaga, w wersji preview aplikacja Blu-Raya nadal nie jest dostępna. Wypisuje mi, że dane urządzenie nie jest kompatybilne. Geniusze z Microsoftu. Ja wiem, że to jest preview, ale hola, hola. Są pewne rzeczy, które powinny działać. A ja Ci dziękuję, że to przetestowałeś. Ja nie oglądam Blu-Ray'ów na Xboxie. Ja testuję wszystko, no, ale to jest oddzielny temat. No dobrze, to do Happy View może kiedyś wrócimy, jak wyjdzie, jak będzie już pełna. Może ktoś z nas kupi. Ja, znaczy, ja jestem pewny, że do tego wrócimy, Przez bo stanę. to jest za duży tytuł, żeby go nie ograć. Chociaż jedna osoba. Albo ja, albo Piotrek. No, na na, tak, na pewno się, się tak. na ten temat jeszcze wypowiemy. Dobrze, zamknijmy temat We Happy Few. I przejdźmy do gry, którą chce nam zaprezentować Dominik, której nazwa to Cinemora, którą pierwszy raz słyszę tak naprawdę. Sorry Dominik. Tak, tak, to jest y, tytuł, już nie jest zbyt świeży, to pochodzi z mojej ewidentnej kubki wstydu. Posiadam ją na Xboxa 360, to jest gra tak, z przełomu lat 2012-2013 na 360. Nie po tylko. Pierwszy. I teraz uwaga. Platformy, na której została wydana, wydana CineMora to Android, PlayStation 3, PlayStation Vita, Itzboot 360, iOS, Microsoft Windows i co ciekawe Uja. Czy jednak tam są dobre gry? Widzisz Hubert? No są. Mówiłeś, nie, to ty mówiłeś Piotrek, że nie ma dobrych gier na, na obie. <głosy> <głosy> Także tak, CineMora jest grą y, typu strzelanka, takim oldschoolowym stylu. Up. Tak. Tutaj tak mi się, ale ja i tak są doprowadzone. Ja wiem, do ale jak mówisz strzelanka, to strzelanka się kojarzy bardziej z FPS-em. A nie powiedziałem FPS. Ale strzelanka w, języ w języku polskim <głos> oznacza strzelanka. Musisz doprecyzować. Dobrze. No tak, strzelanka ale. Strzelanka jest... wertykalna na przykład. Tak. Jest to generalnie gra, w której się strzela. <głos> Małym stateczkiem w <world> <głos> stylu. Stop, stop, stop, stop. I ta ale gra ja jest. coś powiedzieć? Nie, już nic. Słucham was tylko. Naprawdę no, już was tylko słucham. Dobrze. <grymne> Kontynuuj. <grymne> <grymne> znaczy ja w ogóle zachęcam, żeby tą grę zobaczyć, bo jest niezwykle tania w tej chwili. Około 10 euro kosztuje. Poza tym w Bandlach też bywała. Tak, ja tą, może zacznę od początku. Tą grę poznałem, kiedy jeszcze byłem użytkownikiem ios dawno temu. Czyli no, to był jeszcze jakiś czas. I jednak nie dało się w to grać. Jednak strzelanka typu, nie wiem jak to, nie będę nawet sił na tłumaczenie, typu Bullet Hell, no jednak ekran dotykowy to nie współgra. Oni tam jeszcze początkowo mieli problemy z opanowaniem obsługi ekranu dotykowego i prawdziwa zabawa dopiero się zaczęła na Xboxie, kiedy odkryłem w zasadzie niechcący, przegrzebując świetny sklep wówczas na Xboxie 160. O kurczę, jest ta gra. Muszę ją zobaczyć. No i dopiero zaczęła się prawdziwa przyjemna rozgrywka. To tylko dowodzi, że old gry powinno się grać na padzie. Po prostu i dać sobie spokój z jakimiś tam dotykowymi rozwiązaniami, bo to się po nie sprawdza. Jeżeli chodzi o ciekawostki, ta gra zawiera ich po prostu niesamowitą ilość, bo po pierwsze jak na strzelankę jest z bardzo specyficznym voiceoverem, bo jest voice -over w języku, uwaga, węgierskim. Nie żartuję, cała gra, wszystkie voiceovery, wszystkie mówione kwestie są w języku węgierskim, który jest mi absolutnie obcy, ja nic nie Ale rozumiem. Ale tylko? Nic. Tylko w języku węgierskim? Nie, nie, nie. Napisy są po angielsku, mm -hmm. na szczęście Ale są -over. napisy, a voiceover całkowicie jest węgierski w stu Mało tego, tytuł, tytuł to też jest znowu, chyba ci twórcy po prostu lubią tak jakoś zaskakiwać, Tytuł w ogóle pochodzi z Łaciny i znaczy bez zwłoki. Także w ogóle oni naprawdę w strzelancu upchnęli takie niesamowite rzeczy, że o pierwsze jest. No bo twórcy są Węgrami, także nie dziwi mnie. Nie, to jest najlepsze. To, to, to, to Studio, które robi Cinnamore, z tego co widzę, to jest Games. Nie, nie, nie, nie, Digital Reality z Grasshopper Manufacture. Okej, okay, to Nordic Games zrobił wersję iOS-ową i Androidową. Ale to są porty, to wiesz, to, to, to są porty, to czasami jest pod taki subdeveloper, że zrobić porty, ale tak, tak, twórcy tak, tak. tak. Także ewidentnie węgrzy. Gra też naprawdę zawiera ciekawą fabułę, mega pogmatwaną i trudną do ogarnięcia przez ten węgierski język, który leci non-stop, bo są takie duże plansze tekstu przed y, daną misją fabuła się rozwidla na dwa jakby, jakby to powiedzieć, na dwa wątki czasowe, czyli gram różnymi postaciami mm, w podobnych miejscach, ale w innym czasie, gdyż w grze największą rolę właśnie odgrywa czas. Tak właśnie tego chciałem płynie przejść. Gdyż tutaj jak... Mm, w typowym, tak, w typowym y, shooterze, tak, czy tam strzelance, odkulowe, że dodam, że bo wiadomo, że chodzi o taki odskul, no mamy jakieś tam, dostajemy obrażenia, jest jakiś pasek obrażeń, i jeżeli pasek y, zejdzie do zera, no to giniemy i tracimy kredyty, tracimy kredyty, kończy się gra. A tutaj walutą gry jakby jest czas, czyli jak pokonujemy jakiegoś przeciwnika, doliczany nam jest limit czasu, czyli bazowo zaczynamy planszę daną z jakimś limitem i kiedy dostajemy obrażenia, tracimy jakieś tam ileś tamtego czasu, szybciej po licznik przelatuje, powiedzmy od odcinane są jakieś tam na uszu 5 sekund za obrażenia i jak pokonamy przeciwnika jakiegokolwiek a jest kogo pokonywać no to dostajemy czas, czyli znowu mega ciekawa yy, no, mechanika i doc doceniona została gra bo na Metacritic'u to jest bodajże 83%, to jest dużo jak na taką grę dosyć niszową, trudną, tak? Także tutaj ja jestem, ja jej nie ukończyłem jeszcze, jest tak ciężka, że w trybie story nie jestem w stanie jej skończyć, a już długo w nią gram. Po prostu jest ultra trudna. Okej, okay, ale to jest taka strzelanka typu Hatred? W sensie yy, ma podobny model? Nie, nie, nie, nie. To jest przede wszystkim tak. Po pierwsze, tak już na początku zauważyłem. To jest 2,5D, czyli wszystkie no tak, tła tak. są trójmiarowe. No kamera to potrafi słuchaj, tak. ale w dwóch osiach się możesz tylko poruszać, czyli absolutny odtwarz. Mhm. Tak, masz to jest verticalne. coś w stylu. Przesuwa się ekran? Tak. Tylko nie, nie, horyzontalnie się no gra. Przesuwa. Tak, horyzontalnie, tak, tak. Czyli przesuwa się z lewo na prawo obraz, jest pewne tempo rozgrywki narzucone przez to przesunięcie, Przecież na datą. czyli cały czas w prawo no tak? i na pojawiają przykład. się. Cały okay, czas prawo, okay. dokładnie. Czyli to jest naprawdę, nie pamiętam w tej chwili jaką mógłbym tu grę przytoczyć, podobną, tak, coś ale takie taki ok, tytuł w nie, nie pamiętam nazwy. No bo to już dawne czasy były. Ja się tym doskonale bawię i powiem wam, że do tej pory nie mogę rozkminić fabuły, aż musiałem na Wikipedii sprawdzić o co tam chodzi. A to jest przecież strzelanka, tak? To jest gra, gdzie się tylko walczy z ogromną przeciwników i się próbuje uniknąć na milimetry po prostu wrogów, tak? I ich kul. Świetny tytuł, świetny. Zresztą no, no, no, no, no, no, no, no, oceny o tym świadczą, tak, że, że doceniony, tylko że on już starszy, więc troszeczkę zapomniany. I świetne jest też to, że występuje na wszystkie możliwe platformy. Nawet na Androida. Jak nawet jest na Oriental. Nawet to... na Androida, który jest y, z, y, zapomniany przez deweloperów Indii ze względu na to, że nikt nie kupuje aplikacji. Tak, i ta gra jest normalnie płatna, nie ma żadnych wymysłów. Normalnie płatna. Tak kosztuje 28 zł. Tak, no, jest na, na, no jeszcze tańsza jest po prostu na, na konsole to wiadomo, tam w granicach 60-70 zł, ale było masę promocji, no wiadomo tu jest starszy, więc często wraca tak i można do niego wrócić. Ja jestem zachwycony, naprawdę i to jest w ogóle idealna gra, to znowu nawiążę do update'ów, kiedyś updateuje Xbox One. <głos> po prostu wtedy ją włączam, bo to jednak ginie się często i ten Piana, czy jesteś zainteresowana w ogóle? Nie, przyznam, że nie. Czy lubisz takie eee. tytuły strzelanki? Czy tam w ogóle zasnęłaś nam? Nie, żyję, żyję jak najbardziej, ale słuchałam, ale to nie dwaj się do tego. Znaczy, moim takim... zdaniem powinnaś zobaczyć chociaż trailer, aby zobaczyć kurs graficzny, jak można pięknie wykonać. Czy widziałam, spojrzałam już sobie nawet na sklepie, zobaczyłam, jest ładna, Bardzo ale ładna. no. Trzeba lubić y, takie śródmapy, mapy, jak to powiedział Piotrek. To no. trzeba lubić. Wiesz co, ja myślałam o tym bardziej mobilnie i na tym moim nieszczęściu zwanym telefonem, to nie wiem, czy mi się na nagranie. No i w zasadzie tyle chciałem powiedzieć. No, piękny tytuł, warto zagrać. Także kubka wstydu powoli się zmniejsza, ale nie do końca, bo nie, nie pokonałem tego tytułu. Jeszcze muszę poćwiczyć bossów, bo są fenomenalnie zrobieni i po prostu trzeba się napracować. Mm, Okej. Okay. Jak jesteśmy już przy Dominiku, to może opowiem sobie szybko, Dominik, o wrażeniach z użytkowania OnePlus Free, którego ty już masz, a ja prawdopodobnie będę miał, jeszcze nie wiadomo kiedy. Postaram się mieć jak najszybciej. No mogę, ale to tak troszeczkę króciutko, bo dopiero posiadam go dwa tygodnie. To jest bardzo mało czasu. No i jestem zachwycony. Dzisiaj zachwyt słowo to będzie sponsor tego odcinka, chyba coś mi się zdaje, bo świetny telefon, przeszedłem sobie z Xperia Z5 kompakt. Nie polecam nikomu. Naprawdę? Ona, ona miała jakiego dragona 810? Osie, 810? Tak. I 8, 8 rdzeni to za mało, żeby Kurde, to było ja dobrze. Tak. Bo to, <laughs> o Boże. Możemy kiedyś zrobić odcinek <laughs> o telefonach, gdzie będziemy narzekać, bo to jest kosmos, jak można usłyszać. O, to Diana rzeczy. będzie mogła narzekać na ten swój tak, ten telefon. Tak, właśnie tutaj Diana, bo Diana też jest użytkownikiem Sony Spirit. Ja także... jestem użytkownikiem Androida. <laughs> To ja wtedy mogę odejść, bo ja to tylko, wiecie, Ty tylko używasz i działa i jest dobrze. <laughs> ja jestem produktywny. Hashtag za biedna na iPhone'a nie? Jeżeli chodzi o samego Plus 3, po raz pierwszy kupiłem telefon tej marki, zaryzykowałem. To nie jest tani telefon z takich marek, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, z chińskich marek? Tak, tak Marek tak. chińskich premium. tak. Po pierwsze, musiałem się przełamać, bo nigdy nie chciałem takiego wielkiego telefonu. Kiedyś miałem eksperyment, eksperymentalny zakup. Znaczy, dokonałem eksperymentalnego zakupu takiego telefonu ZOPO. I to był zły pomysł. Też był taki, też miał właśnie przekonanie 5,5 cala, ale to w ogóle, jak porównuję te dwa urządzenia, to jest absolutna przepaść. To jest, OnePlus 3 to jest yy, totalnie urządzenie premium. W nim nie ma nic skrzajonego. Nic. Po prostu ja nie mogę się do niczego przyczepić. No mogła być ta bateria trochę większa, bo w poprzednich modelach była tam troszeczkę o 300 mAh bardziej pojemna, tak? Ale tak, najważniejsze rzeczy. Szybkie ładowanie, świetny ekran. W nam kącik techniczny wyszedł ewidentnie. I dobra bateria Spokojnie wytrzymuje mi dobę normalnego używania, nie muszę się stresować tym, że ciągle im brakuje prądu. Normalnie wreszcie mogę funkcjonować, tak, używać telefonu. A wiesz, co jest najważniejsze, Dominiku? Że to jest telefon premium, który spokojnie może konkurować z Samsungiem Galaxy S7, iPhone'em, z HTC 10 spokojnie. i kosztuje 1700 tak. zł. Na polskim rynku 1800, no, 1800, 1800 tak. tak 1800. Ma polskiego dystrybutora, to znaczy tak. OnePlus dystrybuuje normalnie telefon w Polsce. Jakby się coś stało, można oddać na, na, na, oddać na gwarancję i nie ma z tym najmniejszego problemu. Dokładnie. Mało tego, akcesoria są też świetne jakości. Dokupiłem sobie taki płaski kabel do tego Dash Charge'a, bo nie powiedziałem najważniejszej funkcji, znaczy w szczegółach. Dash Charge. Naprawdę to telefon w godzinę jest naładowany do pełna. Godzina tam z groszami od 3% do 100% naładowany, to 60% marketingowo w pół godziny się ładuje. I ja to potwierdzam. To jest absolutna prawda. Także nie wiem jak oni to osiągnęli, Brawa mi się należało, mało tego dzisiaj przed update systemu, kiedy na tej Xperi nic się nie działo. Tam tylko dostawałem na przykład nową aplikację Watch takie pierdoły od y, Sony. Oni się skupiali na tym, żeby ikonki mi podmienić na ładniejsze, a w ogóle nie optymalizowali nic w softie. A tutaj czytam, poprawki w NFC, poprawki w jakimś tam y, przycisku wyciszania robią coś. Obawiam się, że to będzie obecnie moja ulubiona marka. Przynajmniej na razie tak się zobaczymy. Możemy wrócić temat na przykład za pół roku, taki to on już trochę się wygrzeje. Napcham go aplikacjami i wtedy to będzie bardziej No taka... Tak, no bo Androidy działają dobrze przeważnie przez pierwsze pół roku, potem się wszystko idzie walić. wiem. Tak, a tutaj należy no, dołożyli tego RAMu kosmiczną ilość, więc mam nadzieję, że to mu pozwoli dłużej pożyć. Mm -hmm bo to jest 6 GB ramu, także nie. Moja HTC One czeka restart za niedługo. Format systemu, bo też zaczyna świrować. Diana, ty też możesz powiedzieć a o telefonach. ja czekam, żeby czeka wyrzucenie <laughs> przez okno. Znaczy ja zamierzam moją z 5 tą Z5 Compact zareklamować, jeżeli, próbuję spróbuję odtworzyć system na czysto, jeżeli da będzie bieda, to idzie na reklamację i na sprzedaż, bo to to jest ponoć dobry telefon, ale coś się złego stało po aktualizacji do tego marszmala. Tak, manuwań, ja odczytałem o mnóstwo dobrych rzeczy, że właśnie Zatlantka no. jest bardzo dobrym telefonem, który jest mały, i to jest pierwszy i jedyny mały flagowiec, który jest wydawany przez no to, w tej dużego chwili producenta tak. w tej chwili. Dokładnie, ale totalnie nie potrafią zrobić dobrego programowania. Ale to chyba wystarczy, no nie tak chcieliśmy mhm. troszeczkę. Zawsze marzymy o tym kąciku technicznym, tak wyszedł brutalnie, ale to. Dzisiaj Hubert zarządza, ja, więc... ja zarządzam, Przyjąłem pałeczkę po piotrze na jeden odcinek. Powiedzieć. Ale doskonale sobie radzisz. Także podsumowując, OnePlus 3, świetny telefon za spore pieniądze, ale wreszcie mam wrażenie, że nie wywaliłem w błoto. Wiesz co, to są spore pieniądze, ale proporcjonalnie to są bardzo małe pieniądze do innych, innych flagowców. Tak. A, nie powiedziałem o mega ważnej rzeczy fenomenalnie szybki czytnik linii papilarnych. On po prostu działa natychmiast. On działa tak dobrze jak w iPhone'ie. No, znaczy on działa tak mniej więcej tak jak w iPhone 6, bo 5S to ma 6 i, i tak. 5S i 6 mają ten sam czytnik. 6S ma prawie... 6S, to tak, tyle. Tak, tak, masz rację. Także chwała im za to, naprawdę chyba dobrych inżynierów mają, potrafią zrobić dobry telefon i wiadomo, że jest dużo tych chińskich marek, jest przecież Huawei, Czałem. jest... Tak, no oni robią też świetny telefon, też na Snapdragonach i są też niedrogie, ale no mi zależało na pewnych cechach i je to mam. Mam to szybkie ładowanie, jest szybki czytnik, przyzwoity ekran. Czego chcieć więcej? Dobra bateria, no chyba jawi się jeden z, z, naprawdę z idealnych telefonów takich za te pieniądze, tak? No wiadomo, że iPhone będzie tam lepszy od tym software'owym, to wiadomo bardziej bazy aplikacji, tak? A to jest jakby inna rzecz. Ja oceniam tylko sprzęt w tej chwili, tak? Sprzęt Ja z tymi OnePlusami i z chińskimi brandami w ogóle mam taki problem, że jeżeli polecam go znajomym, to nikt nie chce mi wierzyć, nikt nie chce inwestować w to, bo no OnePlus, każdy słyszy pierwszy raz tą nazwę, nie wie o co chodzi, a to są naprawdę zarobiste telefony I, i czało mi to samo. Tak, warto się mhm. otworzyć troszeczkę po, ponad te Samsungi, ponad HTC, którzy naprawdę wołają no, jeżeli porównujemy te urządzenia, wołają absolutnie no, kurde, nieadekwatne 3, pieniądze. 3000 zł za HTC 10 albo S7, no to są straszne pieniądze. Dokładnie tak. A jest zdąży akcesoria, case'y dokupić. Poza tym są też akcesoria. Jest ładowarka, szybka, samochodowa. Też są fajne case'y. Także też mam nadzieję, żeby gdzieś to rozwijać. Że oni, że OnePlus 4 będzie jeszcze lepszy. No. Myślę, że oni no, potrafią to mamy zrobić. taką nadzieję. Przejdźmy może do tematu przewodniego dzisiejszego odcinka którym będzie Comic-Con 2016, ponieważ niedawno odbył się Comic-Con. Trzeba wyspecyfikować, który, bo tych Comic-Conów w Stanach jest kilka. Ta, a ten to jest ten, ten najważniejszy, najważniejszy San Diego. Chyba, czyli, czyli San Diego. Mhm, dokładnie, to, je, to był San Diego Comic-Con. Było na nim naprawdę mnóstwo zapowiedzi, mnóstwo nowych rzeczy wypadło, mnóstwo paneli. No, to jest taki amerykański pyrkon, tylko 15 razy większy. No i pojawiają się rzeczy, które często nie są związane w ogóle z komiksami, a jak w nazwie jest, a i tak tam się pojawiają, bo to jest wielkie... Nie, to jest po prostu konwent popkulturowy. to nie jest już komiksowy. Tak, tak, tak, ja, to, to nie jest takie komiksowy, tak jak kiedyś, dawno nie mm. było, wiem. No dobra, no to może przejdziemy do mówienia trailerów. Na pierwszy ogień Wonder Woman. Widzieliście wszyscy? Tak. Widzieliśmy. Ja widziałem. Tak. Co myślicie? Ja myślę, że to może być pierwszy Dobry film z DC Universe <laughs> Ja modę ja Chcę powiedzieć proszę, ja chcę proszę. powiedzieć. <laughs> Tam jest tak wiele rzeczy Które się totalnie nie zgadzają to z Trudno, co z tego To jest filmy, komiks no, to... Whatever Przede wszystkim najważniejsza chyba rzecz Która mnie, mnie boli To jest to, że Jezu, jak się nazywał Świat Amazonek a, Bo już nie a, pamiętam w tej chwili. Z, taki ze mnie fan DC. Ten świat powinien być bardziej podobny do starożytnej Grecji. Tak jest przedstawiane od lat. I to w komiksach i w animacjach, że to jest starożytna Grecja. E, nie, tutaj pokazujemy wam Amazonie. Bo, bo that's what, Amazonki, nie? I mnie to boli jako fana komiksów bo, bo jestem przyzwyczajony do czegoś innego. Odgólnie jest powiedzmy. Dobrze, może to być dobre, tylko też jednej, jednej rzeczy nie rozumiem. Dlaczego Wonder Woman jest po Batmanie i Supermanie, w którym ona już jest, teraz mamy Origin, takie cofanie się jest złe. Wiem. tak Dobrze o tym wiemy. To znaczy Marvel też tak zrobił w Civil War. Dokładnie to samo zrobił ze Spider-Manem. No i ciekawe jak to wyjdzie, bo też nie wiadomo No właśnie, nie wiem Moim zdaniem to jest troszkę dziwny, dziwny oni, zabieg Oni chcieli na Batmanie rozpro, Rozpromować, bo to jest taka Mniej znana superbohaterka, jeżeli ktoś pójdzie Na Batmana i zobaczy, o Wonder Woman To przecież ja ją w Batmanie I pójdzie też na Wonder Woman Jeszcze mam jedną rzecz zanim, zanim oddam głos Dianie bo, bo to jest nasza jedyna kobieta I ona na pewno będzie miała dużo do powiedzenia Na temat Wonder Woman Jedna rzecz, która mi się bardzo podoba, to jest to, że ten motyw, który był w Batmanie versus Supermanie, gdzie wchodzi Wonder Woman, jest tym motywem dokładnie w tym samym filmie. To jest motyw Wonder Woman i tak to zostawmy. To jest super rzecz, że ona wchodzi i zaczyna się rockowa muzyka. To jest to <śmiech> tak. mega. Jeżeli czekacie, aż ja coś powiem na ten temat, to ja najpierw nadmienię, że jestem straszliwą ignorantką w temacie komiksów. Nigdy mnie nie kręciły i w ogóle. Jestem straszliwą ignorantką. I ta ksena w warunkach wojny światowej, chyba pierwszej, tak, czy mnie nie wolnęła FOPA. Czyli ksena w pierwszej wojnie światowej w ogóle mi się nie podoba. Ale, ale, ale rozumiem, ogóle... że tak, ksena, to tak ironicznie mówisz? No oczywiście, że tak. No. Nie, no. Aż, ta, aż, aż taką ignorantką nie jestem. Ksenę szanuję. Ale wiesz co, że też, też pomyślałem przez chwilę... Kurde, trochę ten... Trochę to tak... Tym filmem... Ale wiecie co, oni w tych takich drlichach chyba... Tych, tych mundurach... I ona biegająca w tym takim stroju... Na, na wczesną ksenę, nie? jak mi to nie gra, nie? Nie wiem, ja, ja wiem, że, że może oczytani jesteście... Znacie te wątki, to wszystko... To może fajnie się klei w jedną całość... Dla osoby, która z ulicy ma patrzeć... Zobaczyć ile i pójść do kina... Dla mnie nie. Mhm. Oj. I w ogóle, chłopaki, powiedzcie, kurczę, że te filmy, o których teraz będziemy mówić, znaczy ja będę próbował, bo też nie jestem komiksowy bardzo to czy one są dla niefanów komiksów? Oczywiście, komiksy, że tak. To są origin tak. story specjalnie zrobione dla, dla ludzi, którzy nie, nie czytali nigdy komiksów z Wonder Woman. Dla, dla, fana, dla fana komiksów to, to są takie filmy jak Justice League, jak Suicide Squad, jak ja, Avengersi, tak. bo to są rzeczy, które są, łączą ich ulubionych bohaterów w jedną całość. Jest wielka rozpierducha, wszyscy się cieszą. Jest super. Przy takich originach Fani komiksów mają najmniej zabawy, bo oni szczepiają bardzo wielu rzeczy. Mm, to jest właśnie dla ludzi niewprowadzonych. Jak już mieliśmy tutaj podgląd na Piotrka. No, ale Hubert ma to Piotrka samo z Marvelem. Też to... do wielu rzeczy umie się przyczepić w Originach, bo coś mu nie pasuje. Ja wiem, to znaczy, to są originy i ja to traktuję jako całkowicie osobną historię, tak jak, nie wiem, Batman, Year One, tak, to jest in, całkowicie inny origin, całkowicie inny świat, to jest, no, to jest, świat filmowy to nie jest świat komiksowy, to są dwie całkowicie różne rzeczy, tylko bohater jest, jest mniej więcej podobny i to jest wszystko. Mhm. No dobra, Wonder Woman już omówiliśmy teraz Justice League. Pójdźmy tropem DC Cinematic Universe Piotrek, Justice League. Ja mam pytanie no. Czy to robił ten sam ten montażysta? Nie wiem. Bo to wygląda tak słabo. Ja się czułem oglądając ten trailer, miałem wrażenie, że oglądam kontynuację ba Batman vs Superman. Dokładną kontynuację, w której to wygląda tak słabo. Ta jedyna dobra postać, która... Dobra, dwie. Kłomenem mam problem, jeżeli chodzi o aktora. kłomen w komiksach i tego typu rzeczach zazwyczaj jest blondynem. Ma krótkie włosy i tego typu rzeczy. To jest osobny temat. Postuje mi po prostu inna postać, bo przyzwyczaję się do czegoś innego. Ale jest origin komiksowy. Jest dokładnie taki sam z tego, co przynajmniej widzę po trailerach. To ważniejsza postać, która mi się podoba. Czyli Flash, który jest totalnie niekomiksowy. No właśnie, Flash mi się strasznie nie podoba i zaraz o tym powiem dlaczego. O, tobie się nie podoba. W sensie mi się nie podoba jedna, jedna rzecz, jeżeli chodzi o, o to, że przyzwyczaiłem się też trochę do tego serialowego. Ale wiem, że to jest jakby... Oddzielne uniwersum, tam. Tak, oddzielne te sprawy. Wszechświat. Alternatywny <laughs> świat, nie? Ja wiem, ja, ja, ja sobie z tego sprawę, ale trochę mi brakuje, bo tam tamten Barry Allen jest super. Jest. Tak. Tutaj w, wykorzystali troszkę inny motyw. Wzięli sobie z Avengersów, zobaczyli, że kurde, ten młody Spider-Man to. Nie, był tego fajne jest postać. właśnie to, co mnie pasuje. <laughs> to, to, to, to, to, to o, czym, o, o czym ty właśnie mówisz. Oni wzięli dokładnie tego takiego Tonego partnera zrobili Berego Alena, który jest zafascynowany technologią i tego typu rzeczami i nagle przechodzi przychodzi do niego starszy gościu i się pyta, ty stary, chcesz do nas dołączyć? A on bez zastanowienia mówi, ja cię nie mogę tak dołączyć. Tak, to Dziękuję. jest identyczny motyw jak Civil War. Ja nie wiem, czy... Nie mogę uwierzyć, że to zrobili przed tym, jak obejrzeli Civil War. Zobaczyli ludzie, o, ludziom się spodobało Spider-Man Civil War. O, może zrobimy to samo. I no, zrobili. To tak wygląda. Właśnie jeżeli oni to zrobili wcześniej, to ja, ja się zastanawiam, jak się musieli czuć scenarzyści DC, kiedy obejrzeli tak. Civil War i zobaczyli to samo, no kurde, utradli nam hmm. pomysł. <laughs> nie wiem, jak, jak reszta ETI, ta niekomiksowa zapatruje się na Ligę Sprawiedliwych? A mi się w ogóle to nie spodobało. No Diana, no, tam może masz więcej do tego powiedzenia. Znaczy ja mogę tylko powiedzieć, że mi się akłaman spodobał. <śmiech> postać, która mi się nie, nie, nie podoba. Wiem, do końca... <śmiech> nie wiem, czy do końca to jest związane takim z filmem Cześcią jego. <śmiech> ale, ale tak, ta, ta postać fajnie wygląda. Oj nie, ta scena z tym rozpizgającym się falą, takim mocazną, to tak, tak. Co za nieprofesjonalizm słyszałem w tle Pokémony. samo samo. wracając do filmu i tak na niego nie pójdę pewnie bo no, no kurczę, to jest też taki to jest takie połączenie, o którym wspominał Hubert zebranie wszystkich bohaterów ze sobą i, tak, i gratka dla stanie. fanów tak, to jest to Tyle tylko, że to jest zrobione o tyle do, do dupy, że wygląda to jak yeah, Batman vs Superman, który był bardzo słabym filmem. Ja się boję, że, że tak no, Hubert, patrzyłeś na to i widziałeś dokładnie te same kadry. Wiesz co, to może teraz jeden. przejdźmy do tego, że odsunęli Syn Snydera, Syndera, nie wiem jak to się czyta od... Snydera. Yep. Od DC Cinematic Universe. Nie wiem, on miał robić to Just Sleek, ale w końcu go odsunęli, czy on nawet nie zaczął tego robić? Ja już nie, nie, nie, nie śledziłem tego tak Ale dokładnie. No, na pewno już nie jest reż głównym Reżyserem tego wszystkiego i bardzo Bardzo dobrze, bo jak ja widziałem Tego Batmana i Supermana i coś tam działo I no Boże nie Ten człowiek się Totalnie nie nadaje do niczego Znaczy on umie Robić dobre filmy na podstawie komiksów I, Takie tak, jeden, jeden do, jeden, do jeden, jeden Ale nie umie robić własnej mm. historii te dominiecie ja, Ty ci się zapotrujesz No Justice Lady Właśnie próbowałem sobie, od razu mi się przypomniało Injustice, jak to zobaczyłem. Ta, ta, ta Ja Jakoś mi słabo będą te filmy przychodzić. Ja tylko Iron Man jakoś lubiłem, powiem szczerze. Jedynie z tych trailerów to tam coś potem będzie, będziemy o tym mówić to tam jakoś byłem bardziej zainteresowany, ale dla mnie to jest za, trochę za dużo naraz. Ja nie ogarniam w ogóle kim są ci ludzie. Naprawdę nie wiem. No dobrze, no to... ja wiem. Ja wiem że to... Dlatego uważam nie, nie, nie, nie. to nie bo... Dobrze, że tego nie wiesz, bo ty masz tego nie wiedzieć, bo ty jesteś zwykłym Kowalski. Tak. Ty, o, oni oni no ci zrobią, oni wprowadzą cię teraz w ten świat, <laughs> zrobią ci origin, ty poznasz te postacie i się do nich przyzwyczaisz, że one takie są. Na tym polega całe uniwersum, tak? Marvel zrobił to samo ze swoimi filmami, wprowadził tak. totalnie nieznajomione nie zna, osoby z komiksami i Avengers no, rozbiło bank. Fortunę po prostu zbiło taką, że nadal jest w pierwszej dziesiątce najlepiej zarabiających filmów. Pierwsze Avengers. I to samo chce zrobić DC, ale raczej mu się nie uda, bo zrobili to 10 lat później po fakcie. Tak, zaczęli za późno, oni robią, wtedy tak jak kiedyś mówiłem, świetne animacje, beznadziejne filmy, nie umieją tego robić. Po prostu musisz sobie, jak chcesz w to wejść oczywiście, musisz obejrzeć Supermana i o zgrozo Batmana i no... Superman też nie Ale dobry. tylko z tego, co wiem, tylko tą wersję Definitive Edition, która trwa 3 <głos> godziny. Tak. Będziesz przez 20 <głos> minut patrzył, jak, jak deszcz leje. Ja i tak obejrzę tą wersję to Definitive. Edition. Ja ja to będzie głęboki. Pewnie. Będzie głęboki deszcz. I wiecie, <głos> tak. z przesłaniem. Batman. Śni on nie Będzie kamera najeżdżająca <śmiech> tak na Batmana jest. przez 10 minut i ty nie będziesz wiedział, co się dzieje i będzie taka groźna muzyka i co się dzieje teraz, dlaczego to tak jest? To jest tragedia. No ale poprzednie Batmany były świetne, bo rozumiem, że ten nowe Batman. Nie, nie, to jest oddzielne. Mówimy o tym Batman versus. To jest oddzielne. To, to, no właśnie. Teraz tak, to, co znasz co z Batmanów Nolan'a, to co znasz z Batmanów Nolana, musisz wszystko skasować i traktować jako oddzielne uniwersum. I to jest nowość. A to nie jest takie komplikowanie prostych spraw? Ale tak było od lat. Pamiętasz pamięta cię Batmana, Batmany filmowe tego. No, no właśnie. No, Jana, no, jakbyśmy szli twoim takim myśleniem, że Barton by był... No, kim on był? Bo to no był właśnie. pierwszy Batman i miałabyś Batmana, który ma sześciopat i wokół niego chodzi Catwoman, która zawsze jest w obcisłym lateksowym wiecie, na no, ubranku i wystawia pupę. Ubolewasz nad tym lateksem, naprawdę? Ja <grym> na tym, ja w ogóle na tym nie Słuchajcie, ubolewam. Słuchajcie, no, Batman Zero. musi być. I Riddler, który by próbował być humorystyczny, ale mu się nie udawał. Batman się sprzedaje, więc Batman będzie rebutowany co kilka lat. Mhm. Cały czas, tak naprawdę. Batman się sprzedaje. Czy będzie nie rebut, tylko rebat. No. <grym> <grym> Suicide skład, który wejdzie za tydzień do kinu piątek. To będzie który? Ósmy? Piotrek, poprawnie. To będzie dokładnie piąty. 5 sierpnia, żeby nie było. Tak. My zamierzamy obejrzeć ten film i za tydzień go dla was zrecenzować. A wiesz, chyba mhm. co jest najlepsze? Zobaczyłem ten trailer i tak myślałem No, to ja idę. Ale to będzie dobry film. Co ja zrobiłem najlepszego? Ci ta, powiem ci najlepsze jest to, że z tych wszystkich trzech filmów Suicide Side Squadman chyba dla mnie osobiście największą szansę powodzenia. Ale wiesz czego się bardzo boję? A wiesz boję do czego? W tym filmie. Czego? Że on został na siłę zmieniony humorystyczny. Po tym jak ludziom się spodobał trailer. Tak, tak, tak, tak. Bo tat, on tat. na początku mówili, że on w ogóle nie miał być humorystyczny, a te trailery wszystkie wskazują na to, że to będzie taki film z jajem. I tego się najbardziej boję, że tak. wcisnął parę humorystycznych momentów, a reszta to będzie taka zwyczajna napierdzielanka. A może wszystkie homostrysze momenty były no w trailerze. Właśnie, to, to, to, to, to też może być. Ale tak czy się, ja, ja czekam na Suicide Squad, bo to jest no, ciekawy wątek tego uniwersum i jestem ciekaw, jak go rozwiązali. Bardzo czekam na Jokera, e, którego dodra Jared Leto. Jestem bardzo ciekaw, jak on tam zadra. No i Maggie oh, Robbie, to tak. Harley <laughs> Queen. Oh. Ja się rozpływam. E, tak, a latex u... <laughs> Bo tar... to był latex. A tutaj zichino wespół dęczu <laughs> już <stako>. queen. <laughs> Ty, ale też była afera o seksualizowaniu. nie, no się w zeznaniach, że... nie? Była afera, ale, ale... ale niestety e, tutaj fani komiksów będą bronić Harley Quinn z jednego względu, bo ona zawsze taka Nie, była. Właśnie nie zawsze. Pierwszy komiks, no, miała taki latexowy... Tak, wtedy w pierwszych komiksach było trochę inaczej, to prawda, ale później zostało zmienione. Nie, Harley ko kojarzę z takiego uniformu po szyję, Długie ręka, w długie tak, spotyki są pół czerwony, pół czarny, nie wiem czy... No, czy a później, później zaczęła się zmieniać i zaczęła być bardziej e, wyzywająca. Mm -hmm. No tak, no o tym trailerze może nie będziemy długo mówić, poza tydzień po prostu zrecenzujemy cały film. Mi się bardzo podobał. Znaczy mi się podoba, że to są humorystyczne. <laughs> ja w ogóle lubię złodupców, którzy kiedy wcona jest odwrócona, że nie oglądamy tych takich Dobrych protagonistów i w ogóle tylko z perspektywy tych złych. No, no zobaczymy. Ja, ja jestem jeszcze bardzo, bardzo ciekawy, jak, to wpłynie, jak ten film wpłynie w ogóle na uniwersum. Czy to będzie taki oddzielny film, jak Marvel zrobił z, ze Strażnikami Galaktyki? Że to jest w jednym uniwersum niby, ale tak naprawdę z niczym się to nie łączy? Czy, czy to bardziej wpłynie na te uniwersum DC? Właśnie, o, bo tam się w, przecież w Suicide Squad ma się pojawić no Batman. No właśnie, i no. to jest mega ciekawe, czy to będzie przed Batman V Superman, czy to będzie po Batman V Superman? No właśnie, czy to jest w ogóle oddzielne coś, hmm. nie? No to... W ogóle nie mi nie ten wiadomo. Batman zaskoczył, mówię, co on tu robi w ogóle, skąd no, no, no, no, on się wziął? No to jest normalny. Z się. No wiem, właśnie. Przyciągnął jeden drugiego tak. po prostu. Do, do Hubert, jak już lecimy, to może skończmy wątek DC... Z Lego Batmanem? Mm, Okej. Okay. Ten Lego Batman to była najlepsza część Batman v Superman. No, ludzie się po prostu na, na, na moim seansie, ludzie się tak zaczęli śmiać, i było to samo. Z, z tego trailera. To była najlepsza część tego filmu. Chociaż nie była częścią filmu. No, bo to był trailer, nie? Trailer. Tuż przed samym filmem ten trailer. Taki... <śmiech> Zobaczcie, to odtworzymy Batmana, tak. nie? I, I am the Batman. <śmiech> because I <am> the Batman. <śmiech> Bardzo, bardzo humorystyczny to jest. bardzo No to jest Lego, nie? i Świetne, świetne. I, i pierwszy raz Batman się pojawił w Lego The Movie na filmach. I tam zrobił furorę, więc zrobił o nim tak totalnie cały film. No nie wiem, ja pójdę, bo to jest Lego Batman. No co tu nie co mówić. Ja się w ogóle dziwię, dlaczego się dopiero teraz zorientowali, że Lego Batman to jest worek pieniędzy, bo to nie, nie, to nie jest tylko Batman, to jest też Lego. Bo to nie się jakby o tym zadecydowało. Firmy, filmy z, z logiem Lego, po że ktokolwiek DC tylko daje, wiesz, no, podkładek. No tak, to samo było, to samo jest z grami, nie wiem, czy, czy zauważyłeś, że no chodziło Tak, o tak. LEGO. Mają tego dewelopera od Lego i on wykupuje licencje i od Marvela, i, Dokładnie. Od LEGO, i od Gwiezdnych Wojen, i od Harry Pottera, i od wszystkiego. Tego, on ma, no, on kupił od DC, od Disneya, ale także od DC. No, no. Znaczy nie, od DC chyba nie było żadnej gry. Ja mam małe pytanko do was. Czy ktoś z was oglądał zobot Chickena? Ja, ja to zobaczyłem, bo on w to. Ja też to zobaczyłem przez chwilę, ale nie wiedziałem, co to jest kompletnie. <śmiech> to znaczy, ja oglądam Robot Chickena dotyczącego wieznych Wojen. To, co wam linkowałam, to są tylko krótkie odcinki. Oglądam to zebrane w jeden film. I to jest identyczne poczucie humoru. Znaczy, zobot Chicken jest taki bardziej ostrzejszy, 18+, przynajmniej 16+. A tutaj z tym Lego to łagodnie jest, ale miałam takie déjà Jeżeli chodzi o rodzaj humoru i to, że to jest. No tutaj mamy Lego, tam mamy takie, no nie wiem, czy plastelinowe. Bo to jest pokładkowa ale... animacja, żeby tak, tak, Tak, tak, jak tak. tak I dla mnie to mega wielkie powiązanie między jednym a drugim. To tego tak, tak taką takim humorem softparkowym, trochę takim brutalnym bezkompromisowym. Tak, a Robot Chicken też, też mocno ma takie klimaty. Mhm. A to chłopaki widzieliście w ogóle to, czy nie bardzo? Nie, ja, ja nie. przez chwilę mówię. No, przez... Okay. Ale to był tak krótki ugrywek. No, po prostu włączyłem, wyłączyłem, bo nie za bardzo miałem czas. Ale ja sam tego się nie śmiałem, powiem szczerze, że z tego Batmana to bardzo nie, no bo A ten bo to nie jest, śmieszne, jest dla fanów stadłosów taki... i dla fanów specy... specyficznego uczucia modu na pewno. Tak, tak, tak. tak. Ten, ja znaczy, to, się na cieszysz, to się cieszysz, ale się nie śmiejesz, mhm. powiedzmy tak otwarcie. Tak? Wewnątrz tam gdzieś tam jest ten śmiech, ale on jest mocno ukryty. No bo tak jakoś te sceny nie do końca są śmieszne jako tako, no nie? Znaczy są śmieszne, ale nie mają w dźwięku śmiesznego. Nie wiem jak to powiedzieć. No, to, jest o, to samo, Dominik, tam mam z komizmu. Co, jak się nazywa ta grupa? ta taka. Boże, da jakąś wskazówkę, pomożemy ci. Spod się będzie musiał Ale ja mówię o tej grupie, tej takiej humorystycznej Było parę filmów, potem był serial o nich. Święty Graal. Monty Python, właśnie. Monty, Monty Python? Python? Ale to nic nie będę chciał, bo to fajnie no, wyciągamy się z pamięci. No, mówię właśnie o Monty Pythonie. Tak. I to, czekaj, Monty Python Dokładnie. ci bawi tylko wewnętrznie? Ani razu się nie zaśmiałem tak, no zaśmiałem, zaśmiałem z ich żartów. Sorry. <śmiech> Zewnętrznie. <śmiech> to dobre do oglądania w komunikacji, bo nie przeszkadzasz <śmiech> No Nie, bo ostatnio słuchałem jęku balenia, to po prostu ludzie zaczęli się tak gdzieś na mnie patrzeć. <śmiech> <śmiech> tak, właśnie szybki ten. Pozdrawiam <śmiech> Wincenta za komentarz. <śmiech> Słuchajcie, tak szybko spojrzałem na te nasze trailery. Jest jeszcze jeden trailer z DC, i, który widziałem chyba tylko ja. I szybko go omówię. Flash. A o nie, no o doktorze Strange'u. Nie, mówię o Flashu. Doktor Strange w DC, naprawdę. Grzesz. No, no, ja, ja się uczę. Ja <laughs> jestem dopiero tym. To jest, tak, jest. Doktor Strange Adeptem. to jest Marvel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja to wiesz. Ale właśnie macie jakiś spis. Nie, nie, nie, nie skoro to wszystko wiecie. No macie już notatki, Znaczy spis nie, macie? jest Do <laughs> Dominik, no, wiesz co ja sobie myślałam? No. Żeby wydrukować sobie taki ogromny plakat na drzwi. To jest ci. Bo potem znowu powiem, Właśnie, że doktor Strange na to naprawdę ogóle... myślę o tym poważnie. Z, z, ten zbogą, nie Dominik, ja po prostu uh, wiem, że doktor Strange jest z Marvela, bo ja się interesuję na Cinematic Universe. To jest dla mnie, to jest dla mnie coś fantastycznego, to cały uniwersum Marvela i no, ja z, na każdy film czekam z wypiekami na twarzy. No, a ja mam wiem, ja wiem, bo mam wiecie to tak, a a ja o Tak, ja no, Strange no, nie widziałem praktycznie nic przed tym filmem, bo nie czytałem komiksów tak naprawdę super bohaterskich, bo wolę, wolę te takie bardziej zamknięte historie jak Vertigo czy, czy mm. Imagine Comics. Dobra, ale szybko o, o, o Flashu, bo to będzie szybko, naprawdę. Będzie nowy sezon. Jak wiecie, nadal trzyma to CW, jeżeli chodzi o serial. Nadal będzie trzymany w tej takiej konwencji. Jestem barialny i pokazuje się wszystkim... Obró o no, E, tak, nie Iris, też Iris jest, też jest, jest, też jest, ale dopiero po... No, Nieważne. Ale sezon trzeci. Dokładnie na panelu został jakby zrobiony, pokazany ten trailer i dochodzimy do momentu, który jest chyba najciekawszy w ogóle w całym uniwersum Flasha. Dochodzimy do Flashpoint Paradox, czyli moment, w którym w drugim sezonie, to nie będzie spoiler, bo już się dawno skończył w ten drugi sezon i można powiedzieć, w drugim sezonie jest bardzo ważny moment, w którym Barry ratuje swoją matkę przed śmiercią. I to jest ten moment, w którym zaczynamy Flashpoint Paradox, bo on zmienia całe uniwersum. Zawsze tak było w komiksach. Je jedno wydarzenie zmienia cały timeline i Spoko, zaczyna się coś ja nowego. Tylko w trące, że był taki odcinek we Flashu, który był totalnie bez sensu, bo Flash cofnął się w czasie, Barry Allen, i wszyscy go strzegali. ło matko, nie naruszaj linii. No tak. a, a potem rozpieprzył wszystko, wrócił wszystko było to samo i takie, what the fuck? Dlaczego? Tam była jedna różnica, że cofnął jedną z jedną więc to wszystko kupę. się trzymało kupy I rozpieprzył wszystko. Trzymało come się kupy. Tam się trzymało kupy Wiesz Ale... Hubert. objawił się ten... Analizowałem A, ten odcinek. On. Dla mnie się nic nie trzymało. Tak czy się, to będzie Flashpoint Paradox, więc to jest jedna z ciekawszych rzeczy. Jeżeli ktoś jest zaciekawiony w ogóle tym całą rzeczą, która się tam będzie dziać, Polecam animację, bo ona by wam wiele wyjaśni. jak to działa, jak działa Flashpoint Paradox z perspektywy Barego? To tyle będzie o, o, o Flashu, bo to szybko i, i właściwie tyle. Ale, ale powiedz, rozwinię o co chodzi z tym Flashpoint Paradox? Flashpoint Paradox, to tak no, to mówisz, mówisz. jak powiedziałem, to jest jakby, zawsze w... Flash w pewnym momencie dochodzi do momentu, w którym musi podjąć jakąś bardzo ważną decyzję. I gdy ją podejmuje, okazuje się, że zmienia jakby całą oś w... czasową. I wszystkie wydarzenia, które były, są totalnie inne. Czyli na przykład, jeżeli znał jakąś postać, bo się z nią wychował, to nagle w nowej osi fabularnej on jej w ogóle nie zna. Bo się nie poznali Okej, okay, ale ja teraz mam takie ciekawe spostrzeżenie. Co się stanie z innymi serialami CW, które są w tej samej, w tym samym uniwersum CW? W sensie Arrow, Supergirl, teraz... E, zostaną. E, najprawdopodobniej, zostaną będą ciągnąć tamten timeline, bo Flashpoint Paradox... Dlatego polecam obejrzeć najpierw animację. Wtedy można to zrozumieć. Du dużo łatwiej. We Flashpoint Paradox jest... Tam się zmienia timeline praktycznie co chwilę. Mm. Ciężko to odarnąć, jeżeli się... Jakby nie nadąża. W animacji jest to super podzielnięte, bo jest pokazany jeden timeline, jak wydarzenia po prostu zmieniają różne rzeczy. Do tego w pewnym momencie zawsze pod koniec Flashpoint Paradoksu, żeby wszystko było ładnie i przyjemnie. Barry coś robi, się wszystko cofa do tego momentu, który on zna. Tak, to jest bardzo, wyg bardzo wygodne scenariuszowo. Jest to bardzo wygodne scenariuszowo, dlatego będą zostawiał Aroła i, i całą resztę, mm. nie? No, ja to, Jestem to, jeszcze to jest ciekawy tego crossovera Jestem taki ten, zwykły użytkownik ZU Czy naprawdę jesteście w stanie Ogarnąć to wszystko? Tych wszystkich e, bohaterów? Jeśli uniwersa, Jeśli chodzi o Filmowe i serialowe to tak Jestem w stanie ogarnąć Bo tak naprawdę tego nie jest dużo jest, Są trzy uniwersa Jest DC okay. od CW Czyli od sieci Telewizyjnej Serialowe. serialowe, jest serialówka, jest, jest filmowy DC i tyle. I masz MCU, czyli Marvel Cinematic Universe, od Netflixa i od Marvela. Tyle. To jest Marvel Cinematic Universe, jest połączeniem seriali z filmami, chociaż bardziej filmy wpływają na seriale niż odwrotnie. Tak. No. No, to tyle. Za skomplikowane uniwersum. Naprawdę, ja, ja jestem pod wrażeniem w ogóle, że to jest ten A ogarnie... czy znaczy nie, no, też pytanie, czy to wszystko trzeba naraz pochłaniać, nie? Jeśli chcesz symbol. pochłonąć jedną rzecz, jedną jedyną, to ja ci polecam wszystko od Netflixa. On buduje najlepsze komiksowe uniwersum ze wszystkich, jakie teraz mamy w... Jeżeli Ta... chodzi o seriale. Nie, nie. nie tak i teraz jest tańszy w Polsce. Nie, nie jeżeli chodzi o seriale. tylko Piotrek. korzystać. Jeżeli chodzi o komiksy w ogóle, to, co się dzieje w tym, w Jessica Jones. To jest po prostu miazga i to jest... A, to wiem, to dlatego, dlatego ja nie lubię Jessica Jones, więc... <grybujesz> <Hello. grybujesz> Okej. <Okay. grybujesz> no, ja uwielbiam te, te seriale od Netflixa. Moim zdaniem są one dużo lepsze od filmów DC nawet Marvela. No, nie wspominając już o od o tym uniwersum CW, który jest, no, krapem strasznym, jeżeli porównywać. Znaczy, to nie jest tyle krap, to jest po prostu... Guilty pleasure. Inne, jest takie bardzo tak, nastrojowe. Nie to jest pleasure no. dla mnie, bo to, to, jest... To, jest, to jest nic więcej. Po tak. prostu sobie włączę godzinę, mogę się odmurzyć przy, przy Flashu czy Arrow. To jest taki, wiesz, serial, te seriale od CW, Dominiku i, i Diano, no to macie takie... Teen, nie? T14, tam nie ma, nie ma trwi zazwyczaj. Są takie żarty, które jest w stanie zrozumieć i nastolatek i dorosłe Nie mówią często o seksie, o takich różnych rzeczach, nie? Po prostu for Bez, Bezpieczny jest bardziej, tak? Bez, bardzo bezpieczny, ale jest fajny. Flash jest... Arrow jest dziwny, bo jest pompatyczny, ale Flash jest o tyle fajny, że jest dużo więcej w, w takich włożonych rzeczy humorystycznych. Flash jest, jest samoświadomy. Twórcy wiedzą, że tworzą takie, taką winną rozrywkę, taką po prostu no zwykły rozrywkowy serial, który, tak. no, który ma dostarczyć tylko głupiej rozrywki nic więcej. No. Dobra. To zaraz czas okay, na Marvela. Marvel. Marvel dostarczył w tym roku dwa newsy jeden mniejszy, drugi większy i tylko jeden trailer na Comic -Conie. Trailer filmu, który wychodzi w listopadzie lub w październiku, bo że jestem nieprzygotowany. Znaczy tych, tych info to różne było, bo zapowiedzieli w końcu, że będą nowe filmy i w ogóle pokazali nam oficjalne logosy z różnych filmów. Znaczy, Więc... wiedzieliśmy, że będą nowe filmy, bo całą fazę trzecią tak, Ale nie pokazywali oficjalnych no logosów. tak, tak i więc wiesz, dla mnie to jest bardzo ważne że będą strażnicy dalaktyki i będą się nazywać po prostu woliem to no to, to jest zrobista, wow. akurat, tak tak. jeżeli oglądaliście pierwszą część to wiecie o to, no, co chodzi z motyw z kasetu boski też jeżeli chodzi o, o trailery no to pokazali doktora Strange'a drugi trailer który nie zachwycił mnie ale daje nadzieję na bardzo dobry film a mnie właśnie zachwycił mnie zachwycił zwłaszcza efektami specjalnymi no efekty to i ja propsuję. Właśnie. Widzisz Hubert? Co? Ja się propsujemy? A, a, no widzicie, ja, ja, ja, ja wam powiem jedną rzecz. Ja się wcale nie dziwię, że są takie efekty. Bo to jest tak. Dr. Strange. Tam nie, muszą być efekty, bo inaczej nie dałoby się tego w ogóle zrealizować. Po prostu. Ja się boję o hmm. ten film, że, że może nie wyjść jednak. A ja się nie boję, bo jest Benedict Cumberbatch i to ty, tyle, ty, ty, ty, ty, nie? To jest za mało, żeby film był dobry. Dla mnie to jest dużo. Wiesz mi, on My jest. To, no, to... Oglądałem Sherlocka, jestem nim zachwycony, ale no, myślę, że będzie dobrze, chociaż tego nie wiem. Zobaczymy, no. jak wyjdzie. A ze mnie znowu wyłazi baba. Taka typowa baba, bo mi się strasznie Benedykt nie Uuu, podoba wizualnie. A, ale ale, pasuje, ale teraz uwaga, uwaga, tak. uwaga. Pasuje idealnie do komiksowego. Tak, to jest Stręża. bardzo dobry. Zrobię y, research, i sobie spojrzę, jak ten komiksowy doktor starczy, Zobaczysz, że to jest praktycznie jeden do jeden z komiksów. Ja pamiętam, jak był to największy hype na Sherlocka. Ja byłam w fandomie Tenante z <laughs> Doktorachu, więc minęło mnie to totalnie. Ale efekty. Wow. Wow. A nie od... znaczy nie ujmuję aktorowi, jako aktorowi, że świetnie to zagra, że zagra to mistrzowsko, tylko po prostu mi się nie podoba. No to, masz do tego I prawo, nie? No, tak jak ja, tak tak. ja tak mam z no. No to mamy dwa, to zają dwa różne bieguny totalnie, ale tutaj, mimo tego, że uroda jego mnie nie do końca gra, bo to nie jest, że nie da się na niego patrzeć z mojej strony, ja wiem, teraz po prostu laski stamblera, to by jej rozszarpały całą tutaj, zginęłabym na miejscu za takie teksty. I tutaj jestem skłonna ten film pójść. Prawdopodobnie do niego pójdę i prawdopodobnie go zobaczę. I prawdopodobnie z będziesz się bawić dobrze. Okumenem, <śmiech> tak. Tak. Akumen to całkiem fajne doświadczenie estetyczne, ale nic więcej. A tu jest ciekawy film, samo ten wszystko ciągnie. No i to, co, gdzie jest taki mój mały. Może fetysz to złe słowo, ale my mała słabość. Jak ten, były te animacje, nie wiem, czy to czary, nie czary. Te, te dopracowane, że tam tutaj po prostu kąciki, tu kwadraty, tutaj kąciki, to wszystko dokładnie tak ładnie Psychodera, latało. nie? Ta, ta, ta taka kapsuła. Tak, tak. I tak jak w Owie efekty właśnie speli, czarów, rzucania, tak tutaj te... te, te no nie wiem, no nie... Powiedzieć, że to jest magia, to chyba trochę... To jest trochę, magia. M, to jest magia. Czyli efekty rzucania czarów. Tak. <laughs> tutaj też. I to jest bardzo ładne. I to jest taka moja słabość i, i, i straszliwie, straszliwie byłam na tym. Muszę powiedzieć. No i ja nawet cofałem ten trailer i oglądałem tę animację jeszcze raz. Takiego było przyjemne. No, będziecie <głos> się tym filmem zachwycać, nawet jeśli nie, nie jesteście w Marvel Cinematic Universe. Właśnie, to, to jest ciekawy No, sobie no i to jest dla tego film dla mnie. Ten film jest w Marvel Cinematic Universe, ale tak naprawdę nie łączy się tak samo jak Strażnik Galaktyki. To jest taki poboczny film. Hohola, hohola, to znaczy, Wiem, wiem. To może wyjść w następnych jakby filmach w Avengers In Infinity. O, War, to, to, czy coś to. takiego, ale. Tam pojawi się, to okay, już zostało zapowiedziane. Okay. Ale Strange dla takiej tam diany, czy dla takiego Dominika to nie ma znaczenia, bo oni pójdą na, tylko na doktora Strange'a, ich nie obchodzi Avengers. Oni tak naprawdę nic nie tracą i nic nie zyskują tym, że będzie w Avengers. Tak, ale pójdą na doktora Strange'a, zobaczą, że o, jaki fajny gościu, nie? to czary, jest super. I nagle w, w, w trailerze nowych Avengers'ów pojawi się doktora Strange, więc pójdą na, na, na nowych Avengers'ów, ale zobaczą, że kurde, to jest poprzednia część, znaczy następna część, więc trzeba obejrzeć poprzednie. Marvel potrafi tak. takie rzeczy. A jeżeli chcesz obejrzeć poprzednie Avengersy, to musisz po, yy, obejrzeć wszystkie poprzednie filmy. Obejrzeć <s utyd Cube> Ironmana <tak> i całą <takalne> resztę, nie? Proste. Tak to się robi. No nie zachęcacie mnie tutaj w tym momencie, nie? Zobacz jedno. Ale musisz <tak wszystko. Bo to tak działa. To tak działa. Mm. Sorry, wam będzie z Infinity War będzie 45 postaci. Tak. Dominik, gdzie się czujesz z tą informacją? No, czuję się już przytłoczony, tak. nie? Przytłoczony. Już czuję się, się jest, w w glebie. To by przymiotnik. Można być przytłoczony, mm, przytłoczony. Bo tak. To jest uniwersum budowane od 2007 roku, 2007 Ja nawet 7. nie potrafię wymienić tych 45 ludzi. czy tam bohaterów. Nie rób Hubert tego teraz, nie, nie, nie, proszę, nie po rób po prostu tego. ludzie też się, się zastanawiali. Nawet fani Marvel Cinematic Universe się zastanawiali, kto może być. I nawet typowali osoby, superpaterów, którzy byli w Netflixie. I ja bym bardzo przytulił takiego Luka Cage'a, czy inną Jessica Jones w tym. Nawet cameo w Avengers 3. Ja zrobię ci jaja, kurde, i Pac-Man <laughs> będzie, zobaczysz. Będzie <tus haver> <esté. tuszek> Pac-Man... Będzie jadł kumki. No bo to jest to, to jest, to nie ma granicy. Oni mogą robić dokładnie co chcą, wszystko miksują. To jest jak kurde w mikserze. to to, to w ogóle. prawda, to jest. I się wylewa, coś taki koktajl, ledwo możesz go wypić. No, nie? Jest teraz bańka na swoich i ona kiedyś pęknie pewnie, ale te, teraz tak. bo, cieszmy się, póki jest. Ale, Hubert, wspomniałeś o Little Cool o Jessica Jones i całej reszcie, więc może opowiedzmy o tym, co działo się od Netflixa. W sensie MC tak. Działo zostało, się dobrze. Działo się bardzo dużo dobra. Mi wystarczył jeden trailer. trailer. The, The Defenders. Defenders. To była zajawka, to nie był trailer nawet. To był to, Ta, to, to był teaser, Ale mi on wystarczył. to był teaser z trailera. <skrząc> jak, jak tak, to to to teaser ja zobaczyłem, że. Zobaczyłem to, jak się rozdzierają te gazetki. Mm. Jest, jest tam Daredevil, Jessica Jones. Luke czy Iron Luke Fist. K I i, i, i nagle pojawia się logo Iron Fist, a ja takie okej, okay, yeah. dobra, rozumiem. W Polsce Iron Fist jest totalnie nieznany. Nie ja go nie znałem totalnie. A, a ja go znałem, bo jest to gościu z, z, z, z Jezu, jak mamy Teen Titans, to jest oddzielne ten Taka grupka, też a, taka Avengersowa, no. nie? Takich nastolatków. I też jest, jest tam czwóreczka. I tam jest właśnie Iron Fist, tam jest Spider-Man I oni też działają pod shieldem. A, to... whatever. Tak, to coś jak, jak to znałem, zobaczyłem to logo i mówię, dobra... Idę do, i do oglądać. Wiesz co? Ja, ja jestem mega zajarany The Defenders od pierwszego dnia, kiedy się dowiedziałem, że będzie po Daredevilu. To w sensie Daredevil wyszedł i zapowiedzieli właśnie Jessica, zapowiedzieli Defenders, zapowiedzieli Luka KJ i Iron Fista i że to wszystko połączył w jedną całość ja taki oho, jest, nareszcie. Wyszedł też Iron Fist. Samodzielny trailer do niego. Mhm. To będzie też pewnie origin story, które będzie wprowadzało do Defenders? No, pewnie Iron Fist w ogóle będzie, tak jak się działo z Daredevilem i, i, i Jessica, czyli pierwszy sezon co w ogóle będzie eee, dobra, trzeba obejrzeć, nie? Bo, bo tak było. Z Daredevilem było tak, że pierwszy sezon był taki Niby fajny, niby super, ale nic się wielkiego no, nie widziało. Właśnie nie. Ja, ja miałem odwrotnie. Dardavilla obejrzałem się odwrotnie. jednym schem pierwszy sezon, a drugi sezon był taki, kurde oni chyba już nie mają pomysłu na ten serial. Ja miałem odwrotnie. Ja miałem odwrotnie. Znaczy, to znaczy, więc... wątek elektry w ogóle jakoś mnie nie ruszał. Panisher był bardzo dobry, Panisher był zajbisty, Elektra, taka ło. No i będzie w następnym sezonie. Ja jestem w skocie jeszcze ciekawy, gdzie oni pomieszczą te wszystkie seriale i sezony, bo Iron Fist pewnie będzie miał przynajmniej dwa sezony, Jessica Jones już ma zapowiedziany drugi sezon, Daredevil chyba będzie miał trzeci sezon, Def Defenders, no na razie będzie ten jeden sezon. I ja chcę jeszcze przypomnieć, że pod pojawiał się jeszcze pomysł o oddzielnym serialu tak, z Pani Tak, by był i jeszcze jeden serial był tak nieoficjalnie zapowiadany, ale już nie pamiętam bohatera. Będzie się działo. Zapchają Netflixa, no. Netflix zapcha sobie wszystko. Nie będzie tworzenia seriali. Będzie się działo. Będzie. Dobra. To mamy MC od Netflixa mm -hmm. odarnięte. Czy teraz czas na rzeczy, które nie są w ogóle... Z o, wiesz co? Zanim w ogóle zaczniemy omawiać rzeczy niezwiązane z komiksami, to skończmy w ogóle z komiksami, czyli nowe Logosy i Captain Są dwa nowe newsiki. Jeden jest taki, że Marvel Studios ma nowe logo i intro i to jest bardzo dobra rzecz i ja rozumiem dlaczego to zrobili i bardzo dobrze, że to zrobili, bo ludzie się gubili już po prostu w tym, który film jest od Marvel Studios, a który film jest od, od który Fox, od Sony, od Sony który tak, jest tak dokładnie. Od... Tak. No, teraz będzie to wiadomo, bo na przykład Deadpool wyszedł i kumpel mnie się pytał, kiedy pojawi się w Avengersach? Ja takie, what the fuck, dlaczego miałby się pojawiać w Avengersach? No, przecież Marvel jest, tak? No, on tego nie rozumiał. Bardzo dobrze, to zrobili. Oddzielili po prostu te dwa segmenty, bo nie będą obrywać za filmy Sony i Foxa też. Tak. Ja też uważam, że to jest super pomysł. I, i to intro jest na no, spotu. Pokazuje to, co robili. Nie? Wszystkie postacie, które stworzyli. no, to najważniejsze. Tak. Ale dla mnie to ten drogi jest. Wow. O, o, o, o, o, o tak. Powiem, że ja nie lubię Marvela. Hmm. Pamiętaj, ale to jest super. Nową kapitan Marvel zostanie nagrodzona w tym roku Oscarem za film Pokój Bry Larson. I to jest zarąbista wiadomość. Tak, to, to jest su super wiadomość. Aktorka jest super. Takie mało, mało, małe info. Najfajniejsze to jest to, jak podczas panelu. Nagle zapowiadają, że Brillarson Larson będzie nową Captain Marvel. Chwilę później <laughs> Brillarson Larson robi tweeta. Hello, my name is Captain oh, Marvel. Oh, Marvel tak, eh? tak. I, i, I wszyscy takie, o Jezu, tak. <laughs> Więc tak, nową Captain Marvel będzie ten i ja się, ja się bardzo cieszę. To jest fajna postać z uniwersum Marvela. No. Ale zaraz, zaraz, kim jest Captain Marvel? Miku, co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje? Ja nie ogarniam. Diana, żyjesz tam? Diana, jesteś tam? Oczywiście, cały słucham. I, I jak tam? Już samoliasz komiksy? Tam klikasz, kup teraz? Dominik, Diana pełny. to jest MCU. To jest komiksowo-filmowe uniwersum Marvela. Tak. Dominik. Ja ci tylko chcę przypomnieć, że ostatnio chciałam kupić komiks. tam komiks o kotach, więc no nie, dziękuję się. A, te niesłychane przygody Iwana Kotowicza polecam. Ja miałem Robo dzisiaj kotów. mówić o komiksie takim idealnym dla was, czyli niezwiązanym nie w ogóle z superbohaterką. To na kolejny, kolejny odcinek. To, tak? to i tak wyszedł, kurczę, Comic on special, mm. ewidentnie. A ja chciałbym pomówić o Bez serialu, nieczlenia. o którym chcę pomówić od czterech odcinków, pięciu? No dobra, nieważne. Wreszcie. Ej, Wszyscy możemy też powiedzieć. Bardzo, przepraszam obejrzał. bardzo. Ja jestem prowadzącym, ja mam moc. A przepraszam. Tak. przepraszam. Ja mam moc i, i, i, ja, i ja, ja, ja będę decydował, kiedy się odcinek skończy. <laughs> <Siedziąc>. <laughs> Za 4,5 godziny będziecie nie, nie? mogli wyjść wtedy, kiedy wam powiem, że możecie wyjść. Koniec. Dzwonek tak. jest dla nauczyciela, a nie dla uczniów, prawda? Nie tak będzie. Masz blue persy, Dominik. Pamiętajmy, że to jest ten, że to jest. program w tygodniu i mamy pracę ja też mam, o ale ja też mówiąc. jutro na szóstą muszę wstać. A, tam jacy jutro idę na 6.30 i.Fu. Czy możemy tak. wrócić do głównego wątku? Tak. Banku? Black Mirror, Hubert, proszę. Nie, echa, czekaj. Dobra. A halo, jeszcze komikon. Dwie, dwie rzeczy. Dwie rzeczy. Wiecie co Black Mirror na, ostatni, na następny odcinek, ale zaczniemy. No nie, zatezerowałeś trailer, no. No dobra, wybaczam. Obejrzę jeszcze raz, bo to jest tak dobre. Jest tak no. Dobra. Ja że się nie. bo się zgubiło. Dobra. Ja no, się na ja szybko. komikonie. Wiatr, księ, to, szybko, nie, Szybko, Nie, nie, nie, ta, ta, Nie, ale ja, <coughs> zagubiliśmy się. Trzeba szybko wyklarować sytuację. Słuchajcie, na komikonie zostało zapowiedziane nowy sezon, Sherlocka, znaczy wiedzieliśmy, że będzie nowy sezon Sherlocka, ale pokazany był nam taki teaser, bo to... Ten... Czy, nie, no trailer, to jest, bo to trailer, jest to ta, Halo, to dwie i mi pół minuty trwa. Ja jestem mega zajarany Półtora, ja półtora, dwie, przynajmniej dwie. Mu, musi trwać. A ja się pytam, gdzie jest kolejny film z tego cyklu? Pełnometrażowy. Dlaczego co? nie robią mi serial? Halo. Ja chcę filmy Prze No przecież skończył się tam. Co, co? Później. Ty chcesz film Później. z Robertem Downing tak. Juniorem? Nie będzie to. Tak. Nie... Jak to nie będzie? Gdzie Przez... mus... A wiesz to? dlaczego to nie będzie? Bo, bo umowa się dawno skończyła. Umowa się dawno płacze. skończyła i moim zdaniem jest 10 razy gorszy od... Bardzo, I bardzo tak. dobrze, że się skończyła, bo serial jest no 10 razy gorszy. To chyba straszna. Jeżeli... Sprawdzę to i wam powiem, Ty, czy nie oglądasz z Sherlocka? Szaymon, że nie. Masz na Netflixie. No już. Ja już płaczę, Płacz, bo to jest... Ominęła ja cię minuty trwa I to jest teaser. Ja, to nie jest teaser. Mam odpalone tego linka, które do Półtora Czekaj. minuty jest napisane Sherlock Series 4, teaser, official. Kurde. Nie, to... No może. Nie, rzeczywiście może... Fakt Dobra. na tak. jakąś. No jestem mega zajrany. Coś to niestety stawia. może być ostatni sezon Sherlocka. I jestem... Jest mi mega smutno. Tym bardziej, że czekam już dwa i pół roku na czwarty sezon. Tak, czekamy Ech. wszyscy. Obaj czekamy. Niestety. No miał być sezon co dwa lata, jest sezon co dwa lata i ostatni sezon trzy lata trzeba było czekać. No tak działa angielska telewizja niestety. Cumberbatch też był cały czas zajęty i aktorzy po prostu, którzy się wybili na tym serialu, no mali, mieli zobowiązanie już do co do większych produkcji. Tak. No ja bardzo czekam. Mi się jeżeli tak młode o Sherlocku coś tam powiedzieć, to ja się bardzo cieszę, że ten serial w ogóle to są często 3-4 odcinki, takie po godzinę, dwie. Półtorej godziny każdy odcinek ma, Piotrek. W tym razem się nie pomyliłem. No ogólnie to jest fajne i sezon czwarty z tego co wiem będzie dokładnie taki sam, więc będzie super. Jeszcze ten motyw z powracającymi rzeczami z pierwszego sezonu, więc w ogóle no, jest mega. No z pierwszego, drugiego. Boże, drugi sezon... Kuberto, powiedz jest, tak jeszcze nami, słuchaczom, czy on jest, jest na y Tak, mówiłem jest, to. Ale ten so, normalnym, polskim... Y jest na, jeden problem. Tym za 43 złote polskie Jest potaniości? jeden tak? mały problem, nie ma napisów. To może być mały problem. Jesteś nie pamiętam? No, dobrze. Patrzyłem. Nie do wszystkiego. No, to ja zaraz co. sprawdzę. No, motyw po prostu w drugim sezonie jest tak boski. to jest Drugi sezon Sherlocka to jest y najlepsze co mnie popkulturowego, co mnie chyba spotkało w życiu. No, to jest miazga co tam się dzieje czuję się, czuję się zainteresowany Teraz uwaga, sprawdziłem, nie ma napisów nie ma napisów e, polskich ale co ciekawe jest lektor. lektor już, no to musieli dodać jest polisologia ale jak są napisy angielskie to no. też jest super Tak, to są też napisy jest angielskie. Sobien, idealnie żeby się uczyć też języka tak. i. Ty, ty, to maja, że ten serial jest idealny do na, takiej nauki Oj, ten, ten, wiesz no, co, brytyjskie. nie powiedziałbym to dla Sherlock tak, tak pierdziela tymi słowami jak ktoś mówi, że masakra ale jak masz napisy, to znaczy no, do czytać. To napisy wiadomo. ratują sytuację no. takim czymś. Okej. Okay. Zawsze można się spotbackować do lektora. Nie, nie, nie. No nie. Nie, nie. nie oglądaj Także. tego serialu z lektora, bo z lektorem. Ja oglądałem go raz z napisami, dwa razy z napisami, raz, raz z lektorem. Lektor gwałci ten film, ten serial. Tak, ca ca Całkowicie go gwałci, nie ma żadnych żartów, nie, nie rozumiesz całkowicie nic, co mówi Sherlock. Tragedia, masakra. A, czyli adaptacja jest kiepska, po prostu, tak? Kiepsko y, interpretuje. Tak, on Dużo, dużo rzeczy Na... nie tłumaczy, które mają znaczenie. Wiesz co? Jest taki problem, że Sherlock mówi szybko i lektor nawet nie nadąża za nim. Tak. Po prostu oni skracają to do minimum, tak naprawdę, to, co on mówi. Ale zawsze ta postać Sherlocka mówiła tak szybko. Zresztą też film, filmowy y -y. też obraz też tak. On też mówił błyskawicznie, takie krótkie kwestie, ale szybciutko. No, mówię, rację. Sherlock to jest must have. Jeżeli lubicie popkulturę, Macie Netflixa, wchodzicie na Netflixa, oglądacie Sherlocka, wracacie tutaj. słuchacie <głos> tak. dalej. To jest to, co z tego odcinka wyciągnąłem dla siebie. Także chwalę Dziękuję. cię tutaj na antenie. Dzięki. I, I też posmutniałem, bo nie wiedziałem, że anulowali kontynuację że, a, filmu. filmu. No tak. To, że, wiesz, że ja też nie Spójrz. widziałem, bo na filmu obie jest informacja o Sherlocku 3, ale... No, mi się tak bardzo nie podobał. A ona jest utrzymywana od no, ilu, tak, od paru tak, lat. No, mi się tak bardzo znaczy, nie podobał, żebym na to. To są czy... takie same placeholdery, jak na gry online, wiesz, że jakaś gra mhm. wyjdzie kiedyś tam. No. To be Announced. To jest to samo. Niepotwierdzone. Piotrek, mamy ostatnią rzecz z Komikonu. To film, którego nazwy nie, nie podejmę się wymówić. Ja, Ale ja się tak. podejmę wymówić. Mam nadzieję, że mi, mi, mi to wyjdzie. Dobra. Rysław to usłyszy i cię pokona zobaczysz. Wiem. I witamina i masa innych osób, które mówi tak, że lepiej o ode mnie. Ale zniszczą. jednak. Fantastic Beasts. Jeszcze raz. <gorsza> <gorsza> Gorąco, tłum... nie, nie <gorsza> Gorąco wejście, to u um mnie. Gorąco to będzie ja się już tutaj mylę. Jeszcze raz. Fantastic Beasts and Where to Find them. Czyli fantastyczne bestie, jakie znaleźć? To brzmi jak Pokemony. Rzad, rzad. <gorsza> Ogólnie jest to film z uniwersum Harry Pottera. Tyle tylko, że z samego Harry'ego Pottera bierzemy naprawdę bardzo małą cząstkę, a dokładnie tylko książkę. W książkach i w filmie jest powiedziane, że jest taka książka o potworusach różnego typu, którą czyta Hermiona. I tutaj mamy rozwinięcie jakby tego, jak powstawała ta książka. Kto ją napisał, jego historię, co się działo. I właściwie to jest to główny kor tego filmu, pokazać, co, co, co, się, co się działo. Cała historia będzie się działa w Nowym Jorku, więc w ogóle omijamy Londyn, będzie, będzie tam jakby też pokazana chyba szkoła nawet, ta, ta amerykańska Czarnoksiężników i ogólnie ja się jaram. W, w, ja obejrzałem trailer i, i, i sobie tak mówię, kurde, mój wewnętrzny pateromaniacz na się obudził po wielu latach no, uśpienia więc hmm. tak, pójdę na ten film zobaczyć go, tylko i wyłącznie po to, żeby to moje tam dzięki pleasure sobie no, no, ja, ja tego newsa wspomnieć. sprzedam mojej lubej, bo moja luba jest wielką fanką e, poterowania więc. Tak, i wszystkie, bo tych trailerów jest kilka, akurat ten jest z Comic ale jest parę innych i, i warto obejrzeć jeżeli ktoś już widział ten trailer to pewnie będzie wiedział, o czym dokładnie mówię, na, jeżeli chodzi o końcówkę tego trailera Warto wspomnieć o tym, że został on nieoficjalnie nawet już nazwany I want to be a wizard. Bo na samym końcu pojawia się ta kwestia, kiedy już wszystko się stanie i jest osoba, która nie czaruje. A Bardzo by chciał. E, Piotrek, ja mam jeszcze do ciebie jedno pytanie, bo jestem totalnie nie Harry Potterowy. To znaczy widziałem wszystkie filmy, ale jakoś... No, nie, nie ciężko no, mi tyle no. No, Nie no. przepadam Dobra. za tym. Czy to jest adaptacja książki, czy to jest... To jest najlepsze. To nie jest adaptacja książki. To jest jakby wciągnięcie, wyciągnięcie elementów z książek i z formu z uniwersum i zrobienie na podstawie tego własnej historii. Co, coś jeszcze mogę powiedzieć na ten temat? No nie wiem, no. To nie jest jakieś takie, wiesz, że jakby musisz to obejrzeć. To jest już totalny serwis. No, tak, tak właśnie myślałem, stanie. że to jest... O tyle, o tyle fajnie, że dratu Eddie... Murphy. Murphy. Murphy. Tak, Eddie Murphy. I, i wygląda to fajnie. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Że przyjeżdża Anglik do Ameryki. Wiecie, tego typu rzeczy. A warto wspomnieć, że historia bo jest to, że opowiada o, historii, o autorze i powstawaniu książki, no to z automatu wiemy, że to jest coś ala la prequel. Tak? Czyli cała historia, która się dzieje, dzieje się dużo, dużo, dużo, dużo, dużo wcześniej niż sam stricte Harry Potter. Myślę, że ja dam szansę temu filmowi, zobaczę go. Myślę, że pewnie będzie mi się podobał, bo Harry Potter, filmy z serii Harry Potter nawet mi się podobały, ale nic więcej. Nie wiem, w, w, cała resta obejrzała? To trailer, czy nie? Cała ja resta obejrzała, To się jara, ta, Harry Potter w ogóle? Nie... Oprócz Piotra? Znaczy, no, ja dałam się kiedy był młodsza. I nie Teraz pobudziłaś swojego to w środku? Nie, nigdy nie byłam typowym Potteromaniakiem. Po prostu lubiłam te książki, ale żeby być jakaś niesamowicie zajadana na ten świat, to nie. Mm, Smuteczek. Chociaż komnatę tam mi znam na pamięć. Prawie. Ale to jest e, anegdota na inny, inny odcinek, bo już tak przeciągnięty jest ten straszliwie. Ale obejrzeć obejrzę. Pewnie. W Środa w, w Cinema City, no. akurat taki film. No, tak. Najbardziej polecam. Ale nie, nie jest to coś, na czym będę odkreślał, wiecie, jak krzyżyki w kalendarzu do premiery. Nie, nie, nie, nie. Ale zobaczyć pewnie zobaczę. To jest rzecz fajna, ale nie, która nie będzie siedziała w mojej głowie, tylko o, wyszedł, zobaczę. No. I tyle w temacie. Ja, ja, ja, ja też na to bardzo, bardzo czekam. Jest to o tyle fajne, że film wychodzi dosłownie w listopadzie. Więc wiecie, już niedługo no będzie fajne, fajny w tym samym momencie chyba no będzie no ale tak... To... będzie Stranger Things <laughs> <laughs> Hubert prowadzący nie wiem no, next, next time. time myślę że myślę że next time chociaż no Stranger Things wyszło parę dni temu i na świeżo byśmy mogli to powiedzieć nie wiem Niestety wszyscy już powiedzieli, jesteśmy tak, trochę tak. do tyłu przez to. Dobra, Ale tak. okej, okay. tak. nie musimy być do przodu. No to mamy parę tematów na kolejne. To, to się wytnie pewnie, tak? Jak się nostalgicznie zrobiło teraz, wiecie, tak. Dobra, o czymś jeszcze mówimy, czy to koniec? <grym <grym <grym <grym dobrze, przejść. to było wszystko w tym, w tym odcinku podcastu Gierkowcy. Dziękujemy za uwagę i dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy na Facebooka zapraszamy na nasze inne portale społecznościowe, tak jak Twitter. Piotrek, na czym jeszcze jesteśmy? Jesteśmy jeszcze na fejsie. ciekawe, no, jesteśmy, jesteśmy na Google jesteśmy na Cały czas wrzucam odcinki na YouTube'a. Tak, będą już niedługo wszystkie. Tak, zacząłem to robić. No, y mm. Jeszcze tylko szybko sprawdzę jedną rzecz. <śmiech> jeszcze jedna rzecz. Wpisujcie komentarze, bo ostatnio ciągle o tym zapominałem mówić, a to jest ważne. Piście, Vincent nam to wstawił. Super, że jest taki... Krytyczne, bo pokazuje nam nasze błędy i bardzo byśmy chcieli, żebyście wrzucali i miłe, i niemiłe. Wszystko. Po prostu, Aj, żebyście tak. je wrzucali. I najlepiej, żebyście, jeżeli możecie, wrzucajcie je bezpośrednio pod odcinek na, na strony, ewentualnie pod odcinkiem na, bezpośrednio na naszym fanpage'u. Bo jest nam łatwiej je później odnaleźć i, i, i przesadregować, niż szukać, pisząc na przykład o danym odcinku gdzieś na jakiejś grupie, jest po prostu to trudniej znaleźć, a często są to odcinki, które nie są nie po, prostu wszystko, po prostu przeszarowane z naszego fanpage'a. Dokładnie. Więc tak, albo tak. na fanpage'u, bo też widziałem parę komentarzy na fanpage'u, albo na gierkowcy.pl Dokładnie. Tak, tutaj dziękujemy ślicznie. Z góry. No to motywuje. No. tak, za, za te, co były i za te, co będą, dziękujemy. Bo naprawdę bo ja jesteśmy ciekawi, fajnie kto nas słucha. Kim są tak. nasi słuchacze? Czy ktokolwiek nas słucha? Zrobimy, zrobimy kiedyś ankietę. <laughs> Jak po 50. odcinku, kiedy już to community mm. się zbuduje, nie? <grym> Na razie <w> mozo nie budujemy. <grym> community właśnie, jak powiedziałeś. Dobrze, żegnamy was z wirtualnego studia. Ja jestem Hubert Wejda, byli też z wami Piotr Zaborowski. Cześć, czołem. Dominik Kowalski, dziękuję pięknie. I Diana Bąbel, pa, pa.